Thunder. Ain't no regrets and No most of no day Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me Co państwo sądzą? Czy bardziej ufają państwo lekarzom, czy jednak wiedzy medycznej zdobytej na własną rękę, na przykład w internecie? O to dziś pytamy w audycji. Porozmawiajmy i czekamy na państwa głosy pod numerem 22 i 7 trójek. Pod adresem mailowym porozmawiajmy radio.pl i oczywiście na naszym Facebooku. A z nami jest już pan Antoni z Dolnego Śląska. Dzień dobry. Halo, halo. I, zdrowych. I mam jedną, jedną taką myśl po swoich doświadczeniach. Mimo wszystko, mimo tego, że lekarzom nie uda się czegoś zrobić do końca, tak jak w moim przypadku nie udało się usunąć nowotworu do końca i czeka mnie druga operacja, Trzeba wierzyć po prostu tylko lekarzom. Nie mamy innego wyjścia. Możemy ich tylko prosić o to, żeby nas nie odsyłali. Od specjalisty do specjalisty, żeby się nami zajęli. Po prostu więcej empatii u lekarzy i służby zdrowia i będzie wszystko ok, nawet tym bardzo, bardzo chorym. Życzę wszystkim dużo zdrowia, spokoju w związku z sytuacją na świecie i w kraju i dbajmy o siebie wzajemnie, a wtedy będzie łatwiej i przyjemniej. Dobrego dnia, Panie Antoni, bardzo dziękujemy za Pana telefon i my też życzymy Panu dużo zdrowia i dużo siły. A z nami jest już Pan Marcin z Lubina. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak to u Pana wygląda, Panie Marcinie, jako u pacjenta, jak sądzę? Ja mam zgoło zmienne zdanie do Pana Antoniego. Tak. Jestem zdrowym człowiekiem, nie ja cierpię na żadną z przypadłości, które pan Antoni wymienił, a to tylko dlatego, że w porę się opamiętałem i stwierdziłem, że służba zdrowia, medycyna i lekarze nie są po to, żeby mi pomóc, żeby mnie uzdrowić, tylko po to, żeby mi sprzedawać leki. Więc cierpiałem na różnego rodzaju choroby, tak zwane przewlekłe, które lekarze próbowali gdzieś mi wmówić w trakcie mojej, mojego życia. Natomiast w pewnym momencie, kiedy moja lekarka kiedy powiedziałem, że po lekach, które przyjmuję, źle się czuję, powiedziała, to nie brać, A ja powiedziałem, no to objawy wrócą, ona wzruszyła ramionami, <grym> więc stwierdziłem, że medycyna w pewnych m, sytuacjach jest po prostu bezsilna i muszę sobie e, zacząć radzić sam. Trafiłem do mądrego człowieka, który zajmował się naturoterapią, bo musimy pamiętać, że oprócz medycyny mamy również taką dziedzinę leczenia chorób i objawów jak naturoterapia i to są ludzie, którzy również ukończyli studia e, z tej dziedziny. To nie jest tak, że to jest jakiś tam szaman, który sobie ziółka hoduje i sprzedaje ludziom, tylko to są ludzie, którzy ukończyli studia, jeżeli nie w Polsce, to za granicą, natomiast mają wyższe wykształcenie i potrafią usunąć objawy, tak zwanych chorób, bo moim zdaniem choroby nie istnieją, choroby są wymyślone. Och, po to, to bardzo daleko idące. Natomiast teza. ja mówię o swoim zdaniu, tak? I mówię hmm. na też również na swoim przykładzie, tak? Bo cierpiałem, jak najbardziej cierpiałem, był ból, były. I medycyna był konwencjonalna nie pomogła Absolut panu, nie. a ta niekonwencjonalna nie owszem. Tak, napisałem o tym książkę Ziarno świadomości, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób nie szukać wiedzy w internecie, bo w internecie, jeżeli ktoś poszukuje wiedzy w internecie, jak leczyć choroby, to moim zdaniem jest głupcem, tak, no bo... Pani Marcinie, prosimy tutaj jednak w naszej audycji o to, żeby się powstrzymać od takich radykalnych i ocennych słów Jak, o Natomiast innych naszych słuchaczach, ale słyszymy, słyszymy pana historię i bardzo za nią dziękuję. Tymczasem pani, pani Jolanta już czeka przy telefonie. Pani Jolanta z Sokołowa Podlaskiego. Dzień dobry. Jestem z Rogowa Rzesi, jestem w ogrodzie, bo źle słychać przez telefon. Proszę Panią. My nie nie słyszymy rzecz? na szczęście bardzo dobrze. No dziękuję. Proszę Panią, pierwsza rzecz to każdy powinien sam zadbać o zdrowie, ale nie mamy czasu, życie idzie szybko, także dużo wiedzy y, można y, znaleźć w książkach. Ja mam zaufanie do mojego młodego lekarza i do całej służby zdrowia. Troszeczkę może to idzie tak i tak, ale ma, mieliśmy tyle lat za darmo i musimy wspierać i wszystko jest dobrze i zdrowia wszystkim życzę. My również życzymy pani zdrowia pani Jolanta, a z nami jest już pani Ewa z Podkarpacia. Dzień dobry. Dzień dobry. Postaram się szybko. Rzecz pierwsza... Żeby móc odróżnić fakty od opinii, trzeba mieć fachową wiedzę na dany temat. Trzeba być specjalistą w danej dziedzinie. Lajk nigdy nie wie, czy ten, kto mu coś tam mówi o zdrowiu, to mówi prawdę, czy kłamie, bo lajk nie ma wiedzy. Rzecz druga. Spotkałam się z czymś takim w internecie, na YouTubie. Ktoś mówi o zdrowiu i daje porady dotyczące zdrowia i przedstawia się jako doktor jakiś tam. I tu jest nazwisko. Po sprawdzeniu okazuje się, że to doktor prawa albo doktor filozofii, a nie lekarz. Proszę sprawdzać, czy ten ktoś ma uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza albo psychologa itd. Tak i, tak I trzecia rzecz. Do informacji w internecie powinno się podchodzić tak. Wyobraź sobie, że na ulicy podchodzi do ciebie zupełnie obcy człowiek, podaje się na przykład za do doktora, proponuje ci lek albo terapię, która na pewno cię uleczy. Czy zaufasz obcej osobie na ulicy? Nie znasz ludzi w internecie, są ci obcy. Roztropny, rozsądny człowiek taką informację owszem posłucha, ale zweryfikuje, na przykład pójdzie do lekarza czy choćby do farmaceuty, do farmaceuty i poprosi o opinię. Pachowca, po prostu. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękujemy e, pani Ewo i e, czekamy na głos pani Kamili z Łodzi. Dzień dobry. Halo, halo. Czy słyszymy się z panią Kamilą? Nie słyszymy się. Wobec tego e, ponownie e, usłyszymy naszą dzisiejszą ekspertkę, prezeskę Fundacji My Pacjenci, Magdalenę kołodziej, która powie trochę o tym, jak świat i dostęp do informacji medycznej zmienił się na naszych oczach ogromnie i jak to wpływa na sytuację w gabinetach lekarzy i lekarek. Demonizujemy mimo wszystko doktor Googlea i w tej chwili jeszcze mamy doktora Chata GPT, który wręcz stawia diagnozę, bo nadal we wszystkich badaniach i obserwacjach, które mamy Głównym źródłem informacji, gdzie chcemy się dowiadywać, to jest personel medyczny. Także trzeba po prostu tylko nauczyć się funkcjonować w, w takim środowisku, gdzie pacjenci będą coraz częściej przychodzić na wizytę do lekarza z wstępnym researchem czy wręcz propozycją wyjaśnienia swoich objawów i tutaj rola lekarza będzie być może szła bardziej w kierunku takim, żeby zweryfikować to, co pacjent uzyskał, te informacje i poszukać, ewentualnie sprawdzić, czy to jest dobry, dobry kierunek, a jeśli nie, no to, to wyjaśnić dlaczego nie i, i poszukać innych przyczyn. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Czy bardziej ufamy lekarzom, czy jednak wiedzy znalezionej w internecie? Pytamy dziś Państwa i czekamy na Państwa głosy, opinie i historie z gabinetów e, lekarskich i nie tylko. Mm, bo badanie nauka kontra emocje 2026 z e, decyzji Polaków o zdrowiu w świecie dezinformacji pokazują, że prawie 15% badanych przyznaje, otwarcie pytanie ile nie przyznaje, że w ostatnim roku uwierzyło w nieprawdziwą informację zdrowotną, a ponad prawie 24% nie jest pewna, czy im się to nie zdarzyło. Czy to się zdarzyło panu Pawłowi z Gdyni uwierzyć w informację o zdrowiu, o leczeniu, o diagnozie, o terapii, która potem okazała się bzdurą? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł z Gryni Faktycznie i życzę wszystkim słuchaczom, którzy dzwonią do Państwa, żeby byli zdrowi. Ja w moim przypadku ufam lekarzowi, to jest najspanialsza rzecz, bo jest to materia ludzka. Wysłucha lekarz podpowie pewne ciekawe rzeczy wytłumaczy pewne rzeczy i leczy. To jest efekt właśnie spotkania z człowiekiem, lekarzem. To jest bardzo ważne. Także A pan sprawdza lekarz. pan najpierw szuka pan najpierw odpowiedzi. Y to znaczy w mówiąc sieci, szczerze czy... y tak, na początku było nawet, że sięgałem rady nawet najbliższych mi znajomych, którzy mają podobne przypadłości, oczywiście internet, oczywiście książka, ale powiem szczerze, że de facto od 30 lat mając na podorędziu, powiedzmy w ten sposób, trzech lekarzy, których znam doskonale, perfekcyjnie, mogę być spokojny o swoją dalszą przyszłość. Także ja powtarzam ze do swoich doświadczeń, proszę zaufać lekarzowi, to jest moja prośba. Bardzo dziękujemy panie Pawle i słuchamy pana Tomasza Zubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym przestrzegał przed takim ufaniu lekarzom wszystkim w 100% mm -hmm. na swoim przykładzie. bo Miałem problemy z jedzeniem. Zacząłem chudnąć 10, 20, 30 kilo w ciągu kilku miesięcy. Lekarze to wszystko zwalali na stres i... To był ponad rok chodzenia od lekarza do lekarza, od przychodni do przychodni, szukania jakiejś pomocy. I okazało się, że to pasożyty były przyczyną, i trochę zaczynam wracać do zdrowia. No ale lekarze niestety za grube pieniądze nic mi nie pomogli. Życzymy, I... życzymy zatem zdrowia, panie y, Tomaszu, i trafionych diagnoz już y, y, y, y, y, w trzech trzech przyszłości. A pan Andrzej z Dolnego Śląska, jakie ma doświadczenia? Dzień dobry. A, dzień dobry. No więc ja bym y, radził jednak, znaczy ja robię tak, że idę do lekarza i, i bardziej y, jak gdyby domagam się, y, żeby mi ustalił dokładną przyczynę i biorę to, co on przypisze. Na przykład kiedyś byłem w Niemczech i akurat tak trafiłem do lekarza i pierwsze, co to lekarz powiedział, jakie tabletki bierze i jakie w ogóle y, y, y, co biorę, nie? No to Mówił pierwsze co, żeby nie brać reklamowanych tabletek, tylko to, co lekarz, każdy, każda osoba ma, inaczej przyjmuje dany lek i do każdej osoby trzeba dopasować lek. Czyli I, to, co działa te, u innych, niekoniecznie zadziała u nas? Dokładnie. I pierwsze co jeszcze, na przykład niemiecki lekarz, to pierwsze co, to on nie od, robi Podstawowe badanie. No tam mają faktycznie, że mają yy, przyrządy i wszystko dokładnie jest Nie takie jak u nas, tylko on dogłębnie. Jak badanie krwi to robi na kilka stron. Jeżeli potrzebne to robi tomograf, jeżeli jest coś potrzebne to robi no, wszystkie badania jakie... On nie, oni nie gdybają lekarze, tylko podstawowe badania dogłębne. Dziękujemy Panie Andrzeju i witamy Pana Adama z Zabrze. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. E, to znaczy ja chciałbym powiedzieć, że generalnie nie ufam ani lekarzom, ani internetowi. E, to ciężko się ufać... tak żyje, nie ufać nikomu. Czy ma pan no, swoje sposoby? No niestety jest tak, że myślę, że korcery farmaceutyczne niestety bardzo mocno sterują obecnie studiami medycznymi. Lekarze niestety, ale to głównie przynajmniej te lekarze przy chorobach przewlekłych kończą się na tym, że do przepisywania tabletek. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że zachorowałem nagle, jak to powiedziano mi, na chorobę metaboliczną nieznanej przyczyny, tak? Bezprzyczynowo, tak? No i leczo leczony byłem różnymi środkami, czułem się bardzo źle i coraz gorzej, coraz gorzej. Finalnie, finalnie zadałem pytanie ordynatorowi, z czego to wynika, co się dzieje, po wzruszu ramionami, tak jak zresztą u mojego poprzedniego przedmówcy, który gdzieś tam też mówił o tym i powiedział, że no oni właściwie nie wiedzą, co mi jest. No i trafiłem sam do... Zacząłem szukać, czytać bardzo dużo różnych książek. Trafiłem do do pani z Mongolii, która zaczęła mnie leczyć ziołami i, i akupunkturą. No i, i wyleczyła, tak? I najzabawniejsze jest teraz to, że, że znalazłem dosłownie jednego lekarza. Jednego lekarza medycyny konwencjonalnej, który który powiedział mi tak, że te wszystkie leki, które brałem, no to robiły więcej szkody niż pożytku, ale niestety tego oficjalnie oczywiście nie może powiedzieć. Więc ja mówię to z wielką przykrością, bo gdzie w tym wszystkim jest przysięga Hipokratesa, gdzie i ja nie, nie chcę generalizować. Po prostu chodzi o to, żebyśmy znaleźli w tym całym procesie najtrudniejsze w tym wszystkim jest znaleźć odpowiedniego lekarza, który będzie szukał i leczył, przyczynę, a nie skutek. Tak? Znaczy, no a jak Pan e... mówi, czasem to jest rzeczywiście trudne. Bardzo dziękujemy Panie Adamie, że podzielił się Pan swoją historią i czekamy na to, co do powiedzenia ma nam Pan Konrad z okolic Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. No mam podobną opinię jak moi przedmówcy, ale odniosę się do innych faktów. Jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt lat to nie jest tak dawno, leczono rtęciom. Mówię o tym z tego powodu, że poziom wiedzy... Medycyna szczególnie... czasem się myli, Ła, przynajmniej w przyszłości. Są fachowcy, którzy mówią, że w 40%. Mija jakiś czas to i w tak się oszaczać. myli. Odsyłam do książki pana profesora Szczeklika, niestety już nie żyjącego, który z szczerością powiedział, że 60% przepisywanych leków nie ma żadnego znaczenia terapeutycznego. To jest wskazujące. Proszę zwrócić uwagę, że, za, że są kraje, w których homeopatia jest refundowana. Niemcy. U nas jest traktowana jako wymysł bez sensu, prawda? Czyli podchodzić z dużą rezerwą należy. Tak się składało, że kiedyś studiowałem medycynę chińską w Szwecji. I tamtejsi profesorowie nigdy nie podchodzili negatywnie do klasycznej medycyny. Odwrotnie, zachęcali nas. Jak chcesz coś sprawdzić, no to zrób sobie to mogę, zrób tamto. Ja tego nie potrzebuję, bo ja potrafię to zdiagnozować bez tego. Oczywiście każdy ma własny wybór i co najważniejsze jego wiara Wiara czy cuda. Jeżeli wierzymy w to, że nas lekarz wyleci, wyleczy, no to mamy kilkadziesiąt procent szansy, że tak będzie. Jeżeli podchodzimy do tego z dużą rezerwą, to jest problem. Życzę zdrowia. No, tej. znajomi lekarze moi mówią, że kiedy pacjent nie chce wyzdrowieć, medycyna jest bezradna, pół żartem, pół serio. Ale pan, lekarz z okolicy, pan, pan Leszek z okolicy Święcimia dodzwonił się do nas i mam ochotę zapytać, czy pan kiedyś skorzystał z internetowej porady medycznej? Dzień dobry. To znaczy, jeżeli chodzi o internetową poradę, to, to nie. Natomiast chciałbym powiedzieć, dodać tutaj do dyskusji taką krótką uwagę, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Coś wydaje mi się, że z doświadczeń członków mojej rodziny, powiem tak, najważniejsza jest diagnoza. Diagnoza, a właściwa diagnoza to jest trafienie, czyli szczęście trafienie na właściwego fachowca, lekarza, który potrafi ciężką, śmiertelną chorobę często zdiagnozować. Bez właściwej diagnozy ludzie są leczeni na nie te choroby, które im dolegają. Często kończy się to tragicznie lub ta diagnoza jest wystawiona zbyt późno. To jest, to jest, to jest 90% sukcesu właściwa diagnoza. Druga sprawa związana z diagnozą trafienie na odpowiedniego fachowca. Lekarze, no to, to są ludzie, to są tak samo dobrzy fachowcy, ale często y, nie do końca. Więc jeżeli mamy to szczęście, trafimy na właściwego człowieka, właściwego fachowca, który postawi właściwą diagnozę, to już mamy trzy czwarte sukcesu. Y, kolejna sprawa, y, no, to szczęście, aby nas nie opuszczało jednak cały czas w trakcie leczenia. Ta wiara oczywiście robi cuda. Natomiast bez właściwej diagnozy, bez właściwego człowieka, który nas pokieruje w tym procesie choroby. Ja mówię o chorobach ciężkich, o chorobach rzadkich, bo one są najtrudniejsze do zdiagnozowania. Nie Mówię o typowych chorobach, gdzie prowadzą nas po sznurku, natomiast jest mnóstwo chorób, które są bardzo rzadkimi chorobami i jeżeli nie są zdiagnozowane odpowiednio szybko, często jest już nawet za późno później, żeby je leczyć. Także, także życzę Państwu wszystkim szczęścia, trafienia na dobrego człowieka, dobrego fachowca, a właściwej diagnozy i to I jest... I dużo, dużo uwagę, zdrowia również dla Pana, Panie Leszku. Dziękuję za ten telefon i czekam na kolejne. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy małpa radio.pl i trójkowy Facebook. Dziś pytamy Państwa, czy bardziej ufają Państwo lekarzom, czy jednak szukają Państwo informacji medycznej, diagnozy i terapii w internecie. Czy ufają Państwo swoim lekarzom, czy szukają wiedzy w internecie, wiedzy medycznej? Pytamy dziś w audycji: porozmawiajmy 22 i 7, trójek. A przy naszym telefonie jest pani Ewa z okolic Warszawy, pierwsza dziś e, przedstawicielka zawodu lekarza. Dzień dobry. E, dzień dobry, witam wszystkich. Jak to wygląda u pani w gabinecie? Pacjenci przychodzą ze wstępną diagnozą, czy, czy przesadzam mówiąc, że to się dzieje e, no. często? Oczywiście to się zdarza, ponieważ no, każdy w niepewności gdzieś tam szuka informacji. Natomiast ja chciałam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wygląda medycyna w Polsce. Yy, I my jako lekarze bazujemy na czymś, co się nazywa EBM Evidence Based Medicine, czyli medycyna oparta na dowodach, co oznacza, że jako lekarz nie jestem w stanie zarekomendować pacjentowi terapii, co do której nie mam pewności, że ona przynosi jakiś efekt. Ten efekt może być mały, natomiast ja muszę być pewna, że lek, który przepisuję, ma jakiś efekt. Jeżeli chodzi o homeopatię, wszelkie naturoterapie i tak dalej... To nie jest powiedziane, że, że to nie zadziała, natomiast nie ma żadnych dowodów na to, że tak się dzieje i nie da się tego w żaden sposób sprawdzić. Także tutaj otwiera się ogromne pole dla ludzi, którzy próbują skapitalizować albo ludzką bezradność, albo wiarę w to, że coś mu pomoże. No bo faktycznie zdarza się, że przychodzi do mnie pacjent i ja... Nie jestem w stanie mu pomóc, bo po prostu medycyna też ma swoje granice. Yy, I ja jako lekarz nie zareko zarekomenduję czegoś, co może działa, może nie działa, bo po prostu to jest niezgodne z etyką lekarską. Bardzo yy. Pani dziękuję za ten głos i, i ważne myślę w tej dzisiejszej dyskusji wyjaśnienie tego, jak to wygląda z perspektywy lekarzy. Czekam również na głosy innych z Państwa, którzy medycyną się zajmują zawodowo, a przy naszym telefonie jest Pani Kinga z okolic Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja, halo, dzień dobry. Tak, tak, słyszymy się. Dobrze, super, dziękuję. E, ja mam trochę taką historię... Y Ponieważ przed trzydziestką, w, w tym momencie mam 39 lat, przed trzydziestką, przez parę lat, nie wiem, 5-6, miałam bardzo silne migreny, naprawdę bardzo silne. Chodziłam, nie, nie wiem, byłam mu czterech różnych neurologów i, i, że tak powiem, na NFZ, w sensie państwowo i już później też prywatnie. I jest taki też trochę problem, tutaj powiedziałabym, że, kie, że kiedy młoda osoba przychodzi do lekarza i mówi, coś mnie boli, to lekarz niestety traktuje to trochę no, po macoszemu, tak? U mnie historia zakończyła się tym, że ja w wieku 30 lat miałam bardzo poważny udar mózgu. Bardzo poważny. Jak to później powiedział mi neurochirurg, ledwo u, uszłam, że tak powiem, z życiem. Znaczy, ledwo, ledwo, ledwo jakieś nanometry dzieliły mnie od wylądowania na wózku inwalidzkim do końca życia. I ja tylko posłam taką uwagę do lekarzy, że jeśli pacjent przychodzi, niezależnie od wieku, w jakim jest, i mówi, że coś go boli, że coś się dzieje to na szczęście mamy taki dostęp do różnych badań, do różnych, do różnych narzędzi, które po prostu badają. Mi w żadnym momencie przed udarem nie zalecono rezonansu magnetycznego chociażby co jak się okazało skutkowało tym, jak już w końcu mi zrobiono w szpitalu, jak mnie przyjęto do szpitala po, po, po udarze, okazało się, że przed tym dużym udarem miałam pięć mikroudarów ponieważ takie ślady zostają na mózgu i to widać, więc to jest więc to jest jedna historia, a nie mówię też o tym że do szpitala nie chciano mnie przyznać bo nikt nie wierzył, że w wieku 30 lat może się cokolwiek komukolwiek stać więc to jest jedna historia, a druga historia to jest już nawet dość słynny temat endometrioza i tutaj również tułałam się od do ginekologa, do ginekologa i nawet nikt mi nie zlecił jakichś podstawowych badań czy, czy UFG i czegokolwiek. Dopiero jak trafiłam na stół operacyjny, to się okazało, że później, że to jest endometrioza. Pani Więc... Kingo, bardzo dziękuję za ten głos. Temat endometriozy jest rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo ważnym wątkiem. Ja w Klubie Trójki rozmawiałam i z pacjentkami i z ekspertkami w tej dziedzinie i rzeczywiście taka jest smutna rzeczywistość. Średnio około 8 lat czekają pacjentki w Polsce na zdiagnozowanie tej bardzo dotkliwej i niebezpiecznej choroby, bo niestety wciąż zbyt często słyszą, że taka ich y, uroda. Na naszym y, Facebooku pani Weronika pisze, myślę, że gigantycznym problemem na przykład w prywatnej opiece zdrowotnej jest brak jednego lekarza prowadzącego. Abonament nie zapewnia tego. Pacjent ciągle skacze między internistami i specjalistami. Nie ma ciągłości, nie ma jednej strategii leczenia. Nie ma pełnego obrazu. Dziękuję za ten głos i czekamy na kolejne również na naszym Facebooku, a tymczasem z Jorku e, dodzwoniła się do nas pani Gosia. Mieliśmy już głosy dotyczące niemieckiej służby zdrowia, teraz posłuchamy jak to wygląda w Anglii. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam po raz pierwszy. Witamy i słuchamy. Bardzo miło zaskoczona. E, to znaczy ja powiem o swoim przypadku, gdzie e, no, kilka lat temu już dobrych wyjechałam właśnie za granicę z mężem i dopadła mi tutaj taka przypadłość dermatologiczna i e, no, nie był, lekarz tutaj nie był w stanie dobrze tego zdiagnozować. E, twierdził, że to była grzybica. E, problem dotyczył tylko dłoni i E, tak jak mówiłam, lekarz stwierdził, że to jest grzybica, e, przepisane maści nie pomagały. Postanowiłam więc tutaj skonsultować tą e, diagnozę z lekarzem w Polsce. No i niestety w Polsce również pani dermatolog e, powiedziała, że jest to utulenie na różnego rodzaju środki chemiczne. E, I e, moja bratowa, która jest farmaceutką, e, tak, e, o, przy okazji rozmowy e, powiedziała, że da mi taką maść. Tutaj nie będę mówić, co to jest za maść, ale to była maść sterydowa, dosyć mocna, na receptę. I ta maść mi pomogła. E, z tym problemem mierzy się już e, bardzo, bardzo długo, e, gdyż okazało się, że jest to choroba autoimmunologiczna, ale tak, e, zdiagnozowana została ona przez internet. Dlatego, że mój mąż zupełnie przypadkiem pewnego dnia pokazał mi na Instagramie lekarza, dermatologa, który opisuje taki przypadek podobny jak mój, że jest to po prostu podnica, że jest to egzema. I nie jest to żadna grzybica, grzybica czy jakieś uczulenie na chemię, tylko jest to choroba autoimmunologiczna, autoimmunologiczna, której niestety lekarze ani tutaj, ani w Polsce nie byli w stanie zdiagnozować. Bardzo dziękujemy Pani Gosiu i witamy Panią Wandę z Opolszczyzny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to ja wygląda u pan? pani? Szuka pani informacji w sieci, czy tylko u lekarza? ja nie będę ukrywać, że korzystałam i z medycyny niekonwencjonalnej, i z y, sieci oczywiście wszystko, co się tylko da. Natomiast ostatecznie skończyło się na tym, że gdyby nie medycyna konwencjonalna, nie sprawna ręce naszych polskich chirurgów, to pewnie już bym bardzo, bardzo dawno nie żyła. Natomiast owszem, z problemami dotarłam do tego ostatecznego miejsca, gdzie już była stuprocentowa diagnoza, ale jak już dotarłam, to po prostu zawdzięcam im życie i złego słowa nie dam powiedzieć na medycynę konwencjonalną. Dziękujemy, dziękujemy pani Wando i e, e, pani Elżbieta jest z nami. Dzień dobry. E, dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. E, ja jestem tego zdania, że... Medycyna konwencjonalna plus zioła, bo sama się tym leczę. Korzystam raczej z książek niż z sieci, bo bardziej ufam e, słowu pisanemu. I takie nasze zdarzenie, nie? że mąż chorował na raka, oczywiście weszła chemia, żeby tego nie przedłużać, ale weszły też zioła i witaminy, czego lekarze tego nie uznają. I teraz jeszcze jedno. Chciałam się odnieść do e, pani doktor, która mówiła, że... E, Zioła są niesprawdzone. Niestety zioła są sprawdzone. To jest wszystko udokumentowane, jak one działają. Jeżeli lekarze by chcieli e, sięgnąć po to i leki, i zioła, naprawdę by było cudne leczenie. I, pani wie, tak? doktor chyba jednak I... mówiła bardziej o tym, że nie może przepisywać swoim pacjentom konkretnych preparatów, których nie tak, ma w swoim to farmindeksie. Tak, są... Więc to, to rzeczywiście coś innego. Zioła oczywiście i w medycynie konwencjonalnej Ale... są obecne od stuleci. Bardzo dziękuję Pani Elżbieto. Ja jeszcze raz zapytam naszą dzisiejszą ekspertkę Magdalenę Kołodziej z Fundacji My Pacjenci o to, co wedle rozeznania fundacji, która zajmuje się tym tematem od lat, stanowi największe zagrożenie dezinformacyjne w świecie medycyny, diagnozy i terapii. I co my, pacjenci i pacjentki, możemy z tym zrobić? Ta łatwość dostępu do informacji generuje to zagrożenie, że będzie, będzie zalew informacji i mamy taki zalew nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji. Niestety też sztuczna inteligencja bardzo mocno to zjawisko pogłębia, bo obserwujemy informacje, filmy czy grafiki generowane przez sztuczną inteligencję, które są bardzo trudne do odróżnienia od tych prawdziwych informacji. Niestety też tu różnego rodzaju influencerzy czy znane osoby, często ulegają tym, tym trendom i potrafią powtarzać takie nieprawdziwe informacje jeszcze bardziej uwiarygodniając dla niektórych osób te doniesienia, więc ta łatwość dotarcia do informacji właśnie bardzo mocno wiąże się z tym, że mamy duże zagrożenie fejkowymi informacjami i, i wprowadzaniem w błąd. Często też, też trafiamy na takie filmiki, gdzie wręcz są wykorzystywane wizerunki lekarzy, oni nie są prawdziwi, bo są wygenerowani przez sztuczną inteligencję, ale tak naprawdę dla dla laików, dla pacjentów bardzo często nie jest to możliwe, żeby odróżnić, który film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a który jest prawdziwy. No, problem mamy też z, z różnego rodzaju osobami, które próbują e, sprzedawać e, łatwe rozwiązania na nasze problemy, tak. No, bo pacjent, który otrzymuje diagnozę choroby, Przewlekłej albo jakiejś śmiertelnej czy trudnej do wyleczenia, to próbuje szukać informacji w internecie, jakoś sobie z tym poradzić. No i jak obiecują tak zwani szarlatani szybkie, proste rozwiązanie, to wiele osób na to. Się łapie, też granie na emocjach, tym właśnie podważanie wiarygodności lekarzy. Także mamy tutaj duży problem, z którym musimy po prostu też systemowo próbować go rozwiązać. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ufają Państwo swoim lekarzom, czy jednak szukają Państwo pomocy, informacji, diagnozy i terapii gdzie indziej? Pan Jan z Krakowa dodzwonił się do nas ze swoją opowieścią. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, słucham sobie audycji i mam wrażenie, że większość dzwoniących troszeczkę odeszła od głównego tematu pytania Internet czy lekarz i zaczęli właśnie tutaj opowiadać o swoich historiach, gdzie nie trafili z diagnozą lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I teraz się tak zastanawiam, skoro nie potrafimy słuchać ze zrozumieniem. To czy my potrafimy czytać ze zrozumieniem? Dlatego właśnie takie wszelkie diagnozy i rozwiązywania tych naszych problemów zdrowotnych w internecie mogą okazać się groźne dla zdrowia, a nawet dla życia. Więc generalnie odpowiadając na to pytanie, z uwagi na to, że to jest zdrowie i to dotyczy żywego człowieka, to lepiej tutaj zaufać mimo wszystko lekarzowi. Natomiast internet zostawmy sobie na przykład na to, jeżeli szukamy rozwiązania, jak zbudować piaskownicę jakie opony kupić do samochodu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję, Pani Janie. Ja jednak z ciekawością wysłuchuję państwa e, historii zdrowotnych e, i medycznych i z taką historią pewnie zadzwonił pan Artur Złodzi. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień, dzień dobry państwu. No Ja ufam lekarzom, Pani doktor moja mnie gania bardzo mocno I naprawdę mnie gania nie jak wierzę, że to pana gania? Do no, apteki, o czy bardzo, żeby pan pobiegał dla badania, lekarstwa I mówimy, nad, co mam zrobić I przychodzę z wszystkimi wynikami Ale nie wierzę tym wszystkim Czarym Mary, hokus pokus, nie ufam Kiedy zachorowałem na trądzik różyczkowaty Na twarzy Bardzo paskudne, bardzo Delikatna cera i w ogóle Wszystko się zepsuło po tym trądziku Trafiłem na bardzo dobrą panią doktor Dermatolog, która przepisała mi wspaniałą maść, ale poznała się od razu i powiedziała mi, zaznaczyła, że pani Arturze, tylko i wyłącznie mydełko dla dzieci. Golimy się, myjemy się w mydełku, żadnych specyfików nie używamy. Także ja ufam lekarzowi, mam problem do lekarza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cię. Dziękujemy i również pozdrawiamy. i Słuchamy pani Izy z okolic Warszawy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja właśnie odwoczę tego, co ten, ten pan poprzednik powiedział. Pana Artur? Owszem, tak, dlatego że są dobrzy lekarze i są źli lekarze. Ci, co zakończyli swoją naukę na studiach w ocenie mniejszej niż cztery, wydaje się, że są złymi lekarzami i, i tacy nie powinni się zajmować leczeniem lekarzy. Dlatego, że potem są właśnie opinie na temat lekarzy, że... Chodzę od jednego do drugiego i niestety nie wyleczono mnie. Także ci, co zdali na trójkę i gorzej, no to niestety, ale powinni może być tylko pielęgniarzami albo salowymi. Natomiast jeśli chodzi o internet, czasami szukam, ale de facto potem na koniec idę do lekarza, ale szukam według opinii też, czy są dobrzy i dopiero do takiego się kieruję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten głos. Polacy rzeczywiście często szukają wiedzy medycznej poza gabinetami lekarskimi. Według badania PZU Zdrowie za wiarygodne źródło informacji o zdrowiu 38% badanych uznało konsultacje z lekarzem i ekspertem, ale niemal tyle samo, bo 37% wskazało wyszukiwarkę internetową, a 33% rozmowy z rodziną i znajomymi. Czy pani Magda z Warszawy wiesz bardziej lekarzom czy znajomymi internetowi? Mm. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Z ciekawością wysłuchałam wypowiedzi pani ekspertki, która mówiła przed naszymi ostatnimi wypowiedziami, która odniosła się do tego, jak łatwo podążyć za w miarę prostymi rozwiązaniami, które właśnie w internecie są sprzedawane ludziom, którzy są chorzy. Mówię to troszkę z doświadczenia, ponieważ mam doświadczenie chorobą kolorowej i bardzo długiego onkologicznego leczenia. I wiem, jak trudno wtedy um, bardzo tak świadomie i um, jakby z poziomu wiedzy um, rozsądzić, co jest prawdą, co nie. Dlatego, że bardzo chce się wyzdrowieć, bardzo chce się żyć długo, ponieważ choroba onkologiczna niesie takie ryzyko... Um, związane z, z, ze śmiercią. W związku z tym człowiek szuka tego łatwego rozwiązania. I ja... Jestem bardziej niż pewna, że lekarze, którzy są onkologami, którzy mają styczność z osobami, które są leczone nie tylko onkologicznie, ale z tymi, chorobami, z tymi e, pacjentami chorymi e, bardzo poważnie, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiejszy świat nie jest zerojedynkowy, że już lekarz nie jest jedynym wyznacznikiem e, wiedzy u pacjenta i e, powinni wykazać się taką umiejętnością połączenia tych dwóch światów Wystarczy, że taki lekarz y, powie pani, y, pani Zuzanno, Panie Piotrze, ja wiem, że pewnie Pan szuka jakiegoś rozwiązania w internecie. Pewnie pan słyszał, To jest bardzo powszechne, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne, to powiedzmy wlewy z witaminy C. No one były bardzo... Oh. Tak, no właśnie. I, dziękujemy, taki... dziękujemy pani Magdaleno. I, i musimy już powoli zmierzać do końca naszej audycji, ale jeszcze pani Jagoda z Poznania, która jest lekarką, zdążyła się Dzień do nas dobry. dodzwonić. Dzień, Dzień dobry. dobry, pani Jagoda, prosimy króciutko. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Ja chciałam... E... Powiedzieć Najpierw taka uwaga do wypowiedzi pani, która no niestety bardzo mnie zbulwersowała, bo ocena na studiach nie ma nic wspólnego jakim się jest z lekarzem na przyszłość. Lekarz całe życie się uczy. Zachęcam państwa do korzystania z wiedzy lekarzy. Cieszymy się jako lekarze, że jest olbrzymi dostęp do internetu i możecie państwo jako pacjenci z tego korzystać. Tylko chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Lekarz zawsze będzie bazą, tak? Natomiast dobrze jest, jak lekar, pacjent jest przygotowany i wie, o czym będziemy rozmawiać, bo to naprawdę ułatwia komunikację. Natomiast z przykrością, ponieważ mam ponad 30-letni staż pracy, z przykrością stwierdzam, że niestety nastawienie... W tej chwili pacjentów, ja rozumiem, że są wśród nas różni, tak jak w każdym zawodzie i ci dobrzy i ci źli, natomiast relacja między lekarzem a pacjentem powinna polegać na głębokim zaufaniu. Czyli ja wiem, że pacjent mnie nie okłamuje i mówi mi prawdę i w drugą stronę... I odwrotnie. Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Jagodo. Musimy to? już niestety okay. kończyć. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie dzisiejsze opowieści i historie o świecie, w którym każdy z nas może w kilka sekund znaleźć diagnozę, poradę i eksperta, ale prawdziwa umiejętność i dbałość o zdrowie polega na tym, żeby wiedzieć, komu naprawdę warto zaufać. Dziękuję i do usłyszenia jutro o tej samej porze.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 Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w BricoMarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na BricoMisie.pl byś wiedział, Janek, jak nie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło warzanek.